aktualności jedynki Ewa Worobiec zapraszam. Rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetu eurodeputowanemu Mariuszowi Kamińskiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek polskiej prokuratury. Dotyczy działań Mariusza Kamińskiego jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie willi małżeństwa Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym w latach 2007-2009.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 Chcemy, żeby więcej spółek z naszej grupy uczestniczało w polonizacji k 2 żeby ten zakres polonizacji był bardzo szybko coraz większy i żeby Polska stała się również tym krajem i ta wersja k 2 którym jeżeli ktoś będzie zainteresowany w Europie tym czołgiem, to żeby był właśnie zainteresowany Polską spolonizowaną wersją. Polska Armia będzie pierwszym w Europie użytkownikiem koreańskich czołgów K2. O zakup tej konstrukcji zabiegał także Egipt. Dziś ceny maksymalne paliw pójdą w górę. Będzie to podwyżka od grosza do 11 groszy za litr. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 21 groszy benzyny 98 oktanowej 6 zł i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 Kolejne linie lotnicze odwołują rejsy z powodu kryzysu energetycznego. Ekspert Daniel Czyżewski ostrzega, że problemy mogą nasilić się w wakacje. Ruch będzie mniejszy na pewno, ceny będą wysokie. Na szczęście wyjazdy zagraniczne czy krajowe za pośrednictwem samolotu nie są czymś niezbędnym. Zdecydowanie ważniejsze jest codzienne funkcjonowanie paliwa w naszych samochodach. Trochę nie ma też przestrzeni na reagowanie na ten kryzys w Europie, ponieważ paliwo lotnicze to jest tak zwany średni destylat, czyli ta grupa paliw podobna do oleju napędowego. Jeżeli teraz europejskie rafinerie chciałyby produkować więcej paliwa lotniczego, to musiałyby Produkować mniej oleju napędowego. Kluczowa dla transportu surowców cieśnina Ormus pozostaje zablokowana, a część infrastruktury wydobywczej została zniszczona. Milionowe zasięgi w internecie i ponad 250 tysięcy złotych, które udało się zebrać na pomoc dzieciom chorym na raka. Kilkudniową akcję influencera Łatwo Ganga wsparli m.in. aktorzy, sportowcy i muzycy. Dagmara Pakulska, ekspertka od marketingu internetowego mówi, że akcja jest fenomenem społecznym.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 Fundacja Cancer Fighters uruchomiła specjalną stronę, na której będzie zamieszczać informacje o wydawaniu środków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Ostrzeżenia przed przymrozkami dla prawie całej Polski z wyjątkiem województwa Opolskiego. W nocy spadki temperatury od minus 1 do minus 4 stopni przy gruncie do minus 6. We wtorek na północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w dzień od 7 stopni na północnym wschodzie i nad morzem 11 w centrum do 15 na zachodzie. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i południowo-wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wschodnia część Bałtyku znajduje się na skraju głębokiego i rozległego niżu z Rosji. Obszar podwyższonego ciśnienia zalega nad morzem Norweskim i wyspami brytyjskimi. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny 2 do 3, okresami 4 w skali Boforta, stan morza 1 do 2, temperatura powietrza 6 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 4 do 5 w Skali Boforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 5 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 2 do 4 w Skali Boforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny 2 do 4 w Skali Boforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 w Skali Boforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 2 do 4 w skali Boforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 5. Na wschodzie w porywach 6 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody. Jedynka.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 Noc z reportażem. Przy mikrofonie Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia. Rozpoczynamy drugą godzinę Nocy z reportażem, a w niej udamy się do pracowni uznanego polskiego fotografa Tomka Sikory. Każdy człowiek ma zbudować gniazdo, zapewnić, że w tym gnieździe zawsze ziarno będzie, prawda? To mówię z pozycji nazwiska, czyli Sikory utrzymać tą rodzinę, no to, to wiele razy spędzało sen. Nie można było w ogóle spokojnie, były nerwy i tak dalej. Przyszedł taki moment na przykład, kiedy mm, kampania zdobyła nagrodę za najlepszą fotografię w Australii, reklamową wtedy. I następnym roku wygraliśmy znowu kon konkurs na najlepszą fotografię reklamową i wtedy nagle się okazało, że nikt do nas nie dzwoni ze zleceniami. Wydawałoby się, że, że taka sytuacja napędza klientów.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 Zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłacę. Polskie Radio. Jedynka. Fotografowanie jest dla niego rozmową. Wychował się w domu, w którym sztuka była niezwykle ważna. Mama była malarką, tata rzeźbiarzem. Tomek Sikora, czyli bohater reportażu Alicji Głów, miał zostać geodetą, ale rzucił studia. Dostał się za to na staż w paryskim laboratorium Kodaka. To doświadczenie otworzyło mu wiele drzwi. Został fotoreporterem pierwszego kolorowego pisma w Polsce, perspektywy. Przez 20 lat żył z rodziną w Australii, gdzie realizował kampanie reklamowe dla największych uznanych marek. A jaka jest jego artystyczna droga? Jakie są te zakręty? Co skrywa jego warszawska pracownia? Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Alicji Głów. Zatrzymać czas. Hmm. Tutaj mam swoją norę, czyli Miejsce, które jest kompletnie zawalone wszystkim, czym się da, jak widać. Nowe rzeczy przykrywają stare i nie wiem, kiedy to się uda odkopać, ale przyjdzie taki dzień, że trzeba będzie to zrobić. To jest tylko tutaj, ja no. mam dużą piwnicę. Jeszcze pa kamerę, gdzie po prostu prawie się ruszać nie można. No to jest taki dorobek jednak yy, całego życia. Żal ściska, bo każdy przedmiot oczywiście jest y, podobnie jak fotografia, ma taki zapis pamięci. Y, zresztą robiłem na ten temat i, i, i ciągnę nadal taki projekt, który się nazywa Przejrzystość rzeczy, który opowiada o tym, że y, otaczamy się przedmiotami, które nie mają żadnej wartości materialnej, ale właśnie są zapisem jakiegoś wydarzenia albo przeżycia emocjonalnego, albo jakiegoś okresu czasu. Ale jeśli chodzi o pracownię, to tu są... Tu była ciemnia. Jak została już wybudowana, jest mokrystą i tak dalej, to się okazało, że, że ciemni już w zasadzie nie potrzeba. Tę technologię najnowszą, czyli Komputerową i co za tym idzie, e, obróbkę fotografii przez Photoshop czy tam inne programy. E, przyjąłem z ulgą, dlatego że mm, nawąchałem się tych kwasów e, przez całe życie ogromną ilość. I do dzisiejszego dnia, jak odkopuję jakieś stare odbitki, niedopukane do końca, to aż mnie odrzuca, bo tam czuć, <śmiech> zagnieździł się jeszcze zapach utrwalacza. Tu jest takie y, taki miejsce. Sejf na aparaty? To jest, tak, no, na, na dyski, ale wie pani o co chodzi głównie. Bo y, gdyby tu leżały aparaty, a nie daj Boże wybuchłby pożar, no to po aparatach. Natomiast to jest y, odporne na temperaturę. Więc dyski zewnętrzne i takie rzeczy, one by tam przetrwały. Negatywy. Chociaż ja negatywy tu trzymam, ale one są... Większość jest tam zdigitalizowana. Ma pan swój ulubiony aparat, oprócz telefonu. Oczywiście. Tu jest w szufladzie. O. Proszę, on jest jednym obiektywem, z zoomem. Tak się go trzyma. Na biodrze. A to jest akurat jeden zoom o i tak się tak się idzie po ulicy widać co się dzieje i z biota się robi zdjęcia tyle dzień, dzień, dobry. Dobry. dzień dobry czy zrobić wam dzień dobry Akieł dzień miło mi e, coś do picia? kawę albo herbatę? nie kawę a pani? ja Wie, to robię, herbatkę? dobrze herbatkę jak ochotę Wielkie pudła z tajemniczymi napisami i teczki wypełniają to pomieszczenie prawie po sam sufit kamienicy. Na ścianie wisi kilka zdjęć. Zatrzymuje się przy parze starszych ludzi wtulonych w siebie. W ich oczach dostrzegam pewien rodzaj nostalgii, spokoju i miłości. Nie przyglądają się sobie, lecz patrzą w stronę autora zdjęcia. To są rodzice. Podobny jest pan trochę do taty. Tak? Tak. Zawsze wszyscy tak mówili. No. To jest Małgosia, którą pani poznała przed chwilą. Żona i nasz synek e, ma ponad 50 lat już teraz. Ja to jest małym chłopcem, więc dawno temu zdjęcie zrobiłem. Dawno zrobione. temu było, tak. Jeszcze przed wyjazdem do, do Australii i to wiele lat. Jak się zaczęła fotografia w Pana życiu? Yy, no w taki sposób, jak zwykle wszystko przypadkowy. Bo moja siostra, która była starsza 8 lat, miała narzeczonego fotografa który kiedyś przyszedł do nas i zostawił taki ogromny aparat. On się nazywał Pentacon Six 6x6 z długim obiektywem i poszli sobie do kina. Ja miałem wtedy, ja wiem, może 14, 15 lat zobaczyłem ten aparat. Wziąłem go bardzo delikatnie do rąk, on był ciężki jak, nie wiem co. Podszedłem do okna i nagle spojrzałem przez ten duży obiektyw i zobaczyłem w kamienicy naprzeciwko nas taką półintymną sytuację. I sobie pomyślałem, Rany Boskie, to jest niesamowite, bo gdybym umiał zrobić zdjęcie, to bym y, był takim nie tylko świadkiem, ale również miałbym zapisaną tę sytuację, zatrzymałbym ten czas i wykradłbym to. I y, wtedy ten Marek Czudowski, który właśnie był y, tym partnerem mojej siostry, wziął mnie do ciemni, pamiętam. Wtedy pierwszy raz y, zobaczyłem, jak się wywołują zdjęcia, ale też pierwszy raz znalazłem się na podłodze, bo on mi kazał włączyć światło i wsadziłem dwa palce w, w, ten, w kontakt. I, <głos》<głos》 i było lekkie porażenie. Także ten dzień bardzo dobrze pamiętam. No i oczywiście mm, na każdym człowieku to, jest, to robi piorunujące wrażenie, e, uczestniczenie przy e, porodzie obrazu, bo białą kartkę się wsadza naświetlono, białą kartkę wsadza się do jakiejś tam wody. To jest potem się dowiedziałem, że to jest wywoływać. I nagle przy tym oliwkowym świetle zaczynają się wyłaniać kontury i tak dalej. No to nie, nieprawdopodobne wrażenie robi do tego stopnia, że myślę, że wiąże emocjonalnie od razu z tym procesem i z fotografią na całe życie. To jest ża żaden film, który pokazuje jakieś tam e, cuda, nie opowiadanie nie są, e, nie działają tak mocno, bo w tej sytuacji jesteśmy świadkiem.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 No i powiedziałem tacie, że chciałbym zrezygnować ze studiów. No to mnie wyściskał, wycałował i mówi tak, tak tylko nic nie mów mamie, ja to z nią za, załatwię. Bo wtedy w ogóle mm, każda rodzina uważała, że, że dzieci muszą być wyedukowane i to nie tylko naturalnie, y, ale również pójść na jakieś wyższe studia, więc ja na siłę poszedłem na geodezję ze względu na to, że ktoś mi powiedział, że tam jest taki wydział fotopografii, czyli robienia zdjęć terenów z góry, to co teraz drony robią spokojnie. W pewnym momencie podszedłem do profesora i zapytałem się, ile jest miejsc na specjalizacji, bo to była specjalizacja po trzecim roku. On powiedział jedno, no to podziękowałem mu i. I, e, I poszedłem do ojca i właśnie powiedział mu, że, że nie. I mama udało się przekonać? Tata tak. załatwił? Tata załatwił to jakoś, tak. Hm. Tak, to co, z dystansu czasu to, to się wydaje, że to jest taka krótka rozmowa czy coś, co się stało, ale to, to się tak trochę ciągnęło wszystko w czasie. Ale byli bardzo szczęśliwi, jak zauważyli, że ja nie... Nie zajmuję się byle czym, tylko po prostu czymś poważnym. I potem ten pobyt we Francji i potem już ta, ta pierwsza, jeszcze przedtem pierwsza publikacja, na no to byli dumni wręcz, a ojciec bardzo zadowolony. Zresztą, zresztą jak po tym, po tym momencie, kiedy uciekałem przed, przed gitowcami, i postanowiłem sobie w tramwaju, że, że wyjadę z kraju, przyszedłem do ojca i powiedziałem mu, że chciałbym wyjechać. Że może się z siostrą moją skontaktujemy jakoś i tak dalej. I zapytałem go, czy ma jakiś pomysł, jakbym mógł zarobić na bilet. Wtedy nie było pracy takiej otwartej dla, dla młodych ludzi. E no i ojciec powiedział o tak, słuchaj, bo ja wtedy trochę malowałem. Jak mi się coś spodoba, to kupię od ciebie jakiś obrazek i będziesz sobie składał na to. I kupił chyba sześć obrazków i to akurat wystarczyło na bilet. Hmm. Z wielkimi nadziejami ruszył na zachód. W głowie miał jeden cel – uczyć się fotografii. I to się udało we francuskim laboratorium Kodaka. Od pierwszego dnia była już tęsknota za, za, e, za Polską. E, aczkolwiek te, pa, pamiętam, jak jechałem pociągiem i, i nagle zobaczyłem na własne oczy to, co widziałem tylko na pocztówkach z daleka, czyli akurat oświetlono niesamowicie Sacré-Cœur. To, no to łzy mi płynęły po prostu po twarzy, bo to, to, to się tak urealniło, to, co znaliśmy tylko z pocztówek. To były takie mm, z jednej strony ogromna radość, bo, bo jest się zupełnie w innym świecie, a z drugiej strony taka trochę y, cały czas sytuacja, że patrzyło się na wszystko jak przez szybę, bo w zasadzie nic nie było do dotknięcia. Nie można było pójść do kawiarni napić się kawy, no bo nie było pieniędzy, prawda? Chodziłem sobie po tym Paryżu w soboty, w niedzielę, mimo że tam był, tak jak wszędzie jeszcze wtedy, sześciodniowy dzień pracy, ale jak to studio, w którym pracowałem, zobaczyło, że ja, że ja robię jakieś takie fajne zdjęcia w niedzielę ludzi na ulicy, to zaproponowało mi, że będą mi dawali filmy i aparat, i żebym też w sobotę to robił, dawali mi wolny dzień z laboratorium. Życie nie było takie łatwe, ale ta euforia wynikająca z tego, że, że się jest w takim mieście, w którym się w ogóle samotności nie czuje, Idąc po ulicach, bo te wszystkie kawiarnie otwarte ludzie patrzą w kierunku ulicy, więc na mnie również ma się takie, takie poczucie, że jest się częścią tego, y, tego miasta. Mimo, że y, no, były takie momenty, pracując właśnie w laboratorium Kodaka, w pewnym momencie jak byłem w meczu, to zauważyłem, że ludzie się ode mnie odsuwają, bo miałem jakieś takie niesamowite plamy czerwone na twarzy. Czyli nie ze względu na zapach, ale na wygląd skóry od, od chemikaliów. Tak, tak, bo nie pachniałem na szczęście chemikaliami, tylko po prostu to tak zadziałało. Jak wróciłem do domu, spojrzałem w, w małe lusterko i okazało się, że, że to nie boli, ale jest. I strasznie się ucieszyłem, bo to się wiązało z tygodniem niechodzenia tam do laboratorium. Można było biegać po Paryżu i robić różne fajne zdjęcia. Znaczy łapać życie na gorąco, tak bym to nazwał. Przez ten rok zbudowało się takie portfolio, z którym w formie slajdów miałem takich 10 y, torebek foliowych, których było po 20 slajdów, jak przyjechałem do Polski i poszedłem właśnie do perspektyw na spotkanie z Naczelnym. Jak on to zobaczył, no to po prostu mówi, że absolutnie e, chcielibyśmy z wami współpracować, ale jak się zwolni etat. Ten etat się zwolnił po roku, a przez ten rok właśnie pracowałem jako taki wolny strzelec. I, no i, i już było wiadomo, że, że fotografia to nie tylko miłość, ale również pozwala y, zarabiać na życie, bo z tego oczywiście zaczęły płynąć środki na utrzymanie. No, był stan wojenny. Jeden telefon zmienił życie Małgosi, Tomka i Mateusza Sikorów. Myśmy mieszkali w, na ulicy Ordynackiej, akurat skoty przejeżdżały. Już, już odblokowane były linie telefoniczne i zadzwonił mój kolega z Australii. Tutaj jadą Scotty, a on mówi, że siedzi sobie w ogrodzie, jest 27 stopni, popije, popija zimne piwo. Przyjeżdżaj. Mówiłem, ja no, ty chyba zwariowałeś, po prostu nikt z tym kraju nie dostanie paszportu teraz. To ja ci załatwię ten. Opłacę takie warsztaty, które będziesz prowadził na prywatnym uniwersytecie i przez pagat możesz dostać paszport i tak się stało. I, yy, i byłem absolutnie, absolutnie zachwycony. Już wiedziałem, że, yy, że dopóki się tam nic nie zmieni w Polsce, a nic tego nie zapowiadało, no to trzeba sprowadzić rodzinę. I, i już, no, to nie było łatwe. Rok czekaliśmy, ja musiałem dostać tam stały pobyt, to też nie było łatwe. W pierwszej agencji, do której przyszedłem, Wpierw przyszedł do mnie taki najważniejszy, kreatywny dyrektor i jak zobaczył ten kalendarz i pierwsze zdjęcie to sięgnął po telefon i wszyscy tam musieli przybiec z działu kreatywnego. On im kazał to oglądać, tam leżały obok też zdjęcia z Alicji w Krainie Czarów i mówi, zobaczcie jak wygląda reklama w Europie. Oczywiście ja mówiłem, nic nie mówiłem, że to, jakie były powody takiego podejścia. Natomiast pytali mnie, ile to kosztowało, ja mówię, no wiecie, między dwie a trzy litrówki wódki mnie wykosztowało. kosztowało. No jak to, zaczęli się śmiać. Oczywiście ja rozmawiałem przez tłumacza, bo ani my, ani be po angielsku wtedy. Oni mówią, no dobrze, no ale przecież ile kosztował dyrektor artystyczny, a ja się pytam, a co to jest? No jak to, no dyrektor artystyczny, ten, który wymyśla kampanię, no to w, w takim razie, to ja byłem dyrektorem artystycznym, to za darmo pracowałem. No dobrze, a, y, a modele, modele to, to znajomi, a, a kostiumy, no sami sobie żyli, a makijażysta sami sobie robili. No a te lokalizacje, kto znalazł lokalizację, wiesz, no, no po prostu ja, ja, ja pękałem ze śmiechu, bo, bo się okazuje i wtedy... Kopnął mnie ten tłumacz w nogę i dał mi to zrozumienia, że jak tak dalej będę opowiadał, że ja wszystko robię za darmo, to nikt mi roboty nie da. Bo to przecież tyle jest tych elementów przy produkcji, ludzi, którzy zarabiają żyją z tego, a jak ja zacznę krzyczeć, że ja mogę wszystko za darmo zrobić, to, to mnie wykopią z tego rynku po prostu. wiadomości to te świnki wyciągnę, żeby było widać, jak to... My rozmawiamy. O. I ta książka powstawała, jak pan mieszkał w Australii, tak? Tak, powstawała, jak mieszkaliśmy. O, się coś skryło. No, akurat taki egzemplarz się trafił. No, w każdym razie idea była taka, o, żeby robić swoje zdjęcia w różnych miejscach, a potem powstawał do tego tekst. Walizki, mnóstwo akcesoriów też no, na tych zdjęciach. No więc właśnie, my mamy nie tylko świńskie ryki, ale mamy właśnie takie bermudy, dziurawe buty. Ja miałem kapelusz z, z taką siatką na muchy, bo to jest typowy australijski bartek, który nie, nie miał włosów już wtedy nie musiał nic na głowę zakładać. O, i tu jesteśmy, to zdjęcie jest zrobione, na przykład na tej świętej górze na AS Wtedy jeszcze każdy mógł tam wejść, w tej chwili już nie można wchodzić na tą górę. To zdjęcie było robione w ten sposób oczywiście, a wydrukowane. To jest taka piękna sekwencja. Do góry nogami, właściwie jakby... Jakbyśmy lecieli, tak. Tak, bo to jest taki piękna historia o tym, jak Zanzi, czyli Bartek, a ja miałem na imię Tlisio. Jak Zanzi namawia e, Tlisio, żeby, mm, żeby fruwać, no więc Tlisio uważa, że to jest niemożliwe, żeby fruwać, bo my jesteśmy świnkami. Okazuje się, że jeśli człowiek zamknie oczy i imaginuje, jeśli sobie coś wymyśli, zamknie oczy, no to zaczyna fruwać i robić różne rzeczy niemożliwe. O! Ja myślę, że teraz. O wiele łatwiej mi jest znowu y, żyć, y, być tu i teraz, ze względu na to, że po prostu już nie mam takich obowiązków, jakie kiedyś miałem. Każdy człowiek ma zbudować gniazdo, zapewnić, że w tym gnieździe zawsze ziarno będzie, prawda? No mówię z pozycji nazwiska, czyli sikory, utrzymać tą rodzinę. No to.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 110 tysięcy. E, a e, znaczy umówiliśmy się na taki Oweda, a wy już przekroczyliście to o 20, macie minut 130. I zaczął z nami rozmawiać na ten temat. Dawał nam takie różne rady. Bo ja wtedy szybko zrobiłem, nie wiem, kilkadziesiąt odbitek takich takiej fotografii autorskiej. Wsiadłem na rower i jeździłem po wszystkich agencjach. Reklamowych i oni mnie przyjmowali z, z radością. Siadaliśmy przy stoliku i ja mówię tak, słuchajcie, jest, y, jest taka sytuacja, że jeśli nie dostanę od was roboty w ciągu dwóch tygodni zamykamy studia i nie będzie studia Tomek, y, st Tomek Enderyk, tak się nazywaliśmy. On mówił jak to? Ja mówię, no tak no, bo Przecież my potrafimy te najprostsze prace wykonywać, które wy rozdajecie wszystkim innym fotografom, a musimy przestawać takie roboty do, dostawać. A on mówi tak, no tak, no bo wy jesteście artystami i my tak nie mamy odwagi wam da dawać takiej byle jakiej pracy, a, a, a nie mamy nic takiego kreatywnego, żeby wam podesłać. No, no to ja jeszcze raz powtarzam, macie dwa tygodnie. I jak runęły roboty od razu. Takie najprostsze, które każdy inny mógł zrobić, no bo z tego się żyje, a z, z czegoś, co, co można potem wysłać na konkurs, no to taka, taka praca to jest raz na rok, dwa razy w roku, a tak to trzeba wszystko robić, co przyjdzie. Okazało się, że na pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego też trzeba było znaleźć jakiś sposób. Kiedy właśnie dostałem taką pierwszą międzynarodową kampanię fotografowania, znaczy reklamowania hoteli Sheraton i to dotyczyło Azji, to na skutek papierów od tej agencji reklamowej nowozelandzkiej, która nas zatrudniła, przyspieszyliśmy ten okres wyczekiwania na, na przyznanie obywatelstwa australijskiego, które nie wykluczało obywatelstwa polskiego. To była podpisana między tymi państwami umowa. W związku z tym, jak już mieliśmy te paszporty, to ja wyjechałem sam w pierwszą tę podróż i ta Azja tak mnie zmieniła, tak mnie niesamowicie zmieniła, z tego, wytrąciła mnie z tego spokojnego takiego australijskiego, komfortowego życia. E, że po powrocie e, wiedziałem, że jeśli nie zaczniemy podróżować razem, to może dojść do takiej do takiego rozejścia się, bo, bo zaczynalibyśmy być zupełnie innymi ludźmi, jednak wszystkie e, e, przeżycia powodują, no cały czas się zmieniamy w zależności od tego, gdzie jesteśmy i co się wokół nas dzieje. No i po tej pierwszej podróży postanowiliśmy, że Bałkosia będzie w ekipie. Szybko się nauczyła wszystkich funkcji asystenckich, ładowania filmów itd., itd. I była w drugiej podróży już asystentką, a potem założyła studio, była stylistką i już jeździła jako stylistka, ubierała modeli itd. itd. Także od tego czasu już ca cały czas razem, nawet tutaj, na wystawy jeździmy razem. I z państwem jeździł też sen Nie, no jak on był w szkole, to, to nie mógł jeździć. No, babcia się pojawiała i, i pilnowała. Pilnowała, no. Ktoś musiał coś tam nakarmić dziecko. On miał 12 lat, jak przyjechał, 13 lat, jak przychodził do ustali, jak zaczęliśmy jeździć, to już miał, to miał 15 czy 16. Nadal taki okres, którym no trudny, piękny, ale trudny. Podróżowaliśmy i to wszystko było strasznie intensywne. Jest strasznie szybkie, bo jeśli mieliśmy jakąś taką pracę na miesiąc, która musiała być, nie wiem, chyba w dziesięciu krajach w ciągu miesiąca i na różnych kontynentach, no to w zasadzie co trzy dni byliśmy w innym kraju i to było, mimo że robiłam te zdjęcia, prawda, ale w ogóle tego nie absorbowałam tak do głębi, bo nie było kiedy. No więc teraz i te, to leżało w pudłach i właśnie mam nadzieję, że, że jeszcze zdążę, że będę wszystko pamiętała i te zdjęcia są w zasadzie wybawieniem, bo ja nigdy nie robiłam żadnych notatek. Ale niektóre zdjęcia obejrzę pierwszy, w zasadzie drugi raz od chwili odebrania z zakładu fotograficznego, kiedy się jeszcze przed fotografią cyfrową oddawało zdjęcia do, do odbijania na papier. Także to wszystko da, fajna podróż zresztą, bo tak jakby to zrobić to jeszcze raz. Bo przekazujemy to wszystko do archiwów tam takich państwowych czy Akademii Sztuk Pięknych, czy też jest taki Muzeum Emigracji w, Gd w Gdyni fantastyczne. Jaki ten pan Tomek jest tak w domu? Jakie cechy może pani dostrzegać? No to, co mogę powiedzieć, tata. że tak powiem publicznie, no bo nie będziemy wchodzić aż w takie bardzo osobiste rzeczy, prawda? No to generalnie, tak jak wydaje mi się, że większość ludzi go widzi, bo jest takim dosyć otwartym człowiekiem, że jest taki bardzo właśnie przyjazny ludziom, nie wybiera sobie jakiejś grupy, tylko w zasadzie otwarty jest dla wszystkich i im bardziej może jakiś taki kontrowersyjna osoba, to może go bardziej jeszcze ciekawi. Nie lubi ludzi agresywnych chyba, bo jakoś tak się źle z tym czuje. Generalnie lubi być optymistyczny, nawet jeśli na siłę chyba lubi taki wierzyć w coś, że nie jest aż tak źle, więc to takie jest dosyć yy, ujmujące dla wielu i właśnie też postrzegany jest jakaś osoba niesłychanie optymistyczna. Ale oczywiście różnie to bywa tak naprawdę, prawda, no bo ma różne wątpliwości prawda, i wiele niepokoi w związku z tym, co się dzieje na świecie i, i między ludźmi, także. No a po, poza tym jest rzeczywiście bardzo kreatywny, nie, nie ustaje w, w ciągłym, nie tylko robieniu zdjęć, ale wymyślaniu różnych projektów i to go rzeczywiście tak trzyma do przodu. No. Bardzo Pani dziękuję. <głos> Ach, proszę. Na szczęście. Na szczęście jest najbardziej. Mogę, Oj, może? Nie, nie, wiesz jest... co? Trzeba uważać tutaj, bo tu jest woda, ja tu zawsze nie raz tego. tego. Małgorzata? jeszcze tylko biorę, tak siadamy. Proszę się napić herbaty w nowej szklęce. Resztkę. A ile lat jesteście Państwo razem? Od po zawsze. Od zawsze. Od zawsze, od szkoły podstawowej. Znaczy, znamy się od szkoły podstawowej. W tej samej klasie byliśmy, od piątej klasy. No tak, razem to już, wiem, 55 lat. Całe życie razem. Razem, tak. tak. Dobry wieczór wszystkim. Bawiam e, wam parę słów, może skąd się wzięła ta idea. E, Ina zaprosiła mnie na wystawę i e, tak się złożyło, że e, wypadła nam data 14 lutego. Pomyślałem sobie, że to musi być wystawa poświęcona relacjom, takim ciekłym relacjom międzyludzkim i usiadłem sobie przed komputerem i wyszukałem właśnie takie zdjęcia, które świadczą o tym, że na różnym poziomie może być bardzo fajnie prawda, między ludźmi w, w każdym wieku. Gdzie one powstały? Każdy z nich ma swoją historię. E, Paryż, Paryż. To jest też Paryż? Tak, to jest nad Sekwano. Tam są takie nad, nad Sekwano, takie miejsca, gdzie ludzie sobie tańczą. Zamontowane są głośniki. Raz okay. tam no. idzie tango, raz idzie Super. blues, raz rock and roll. A to Kazimierz, tak? To jest Kazimierz, e, Kazimierz, tak. Kazimierz Dolny. Dolny. Tak, tak, nie, nie, nie, nie, nie, Krakow, nie krakowski. Tak. Komu? Magdzie. Magdzie. W tym roku? W ciągu sześciu miesięcy cztery wystawy, to nie jest mało. Powiedziałbym, że to jest nawet za dużo, bo e, robię taki nowy projekt też, przy którym jest bardzo dużo pracy arcy ciekawej, bo muszę się spotkać z 40 kompozytorami na przykład i e, poznać ich, porozmawiać z nimi, e, no ale sfotografować, ale to nie wszystko, bo to jest... W przyszłym roku porozmawiamy o tym, jak już się zakończy. Znaczy w tym roku się zakończy, ale to jest po prostu bez żadnych oporów można sobie robić wszystko, co, co się chce zrealizować, po prostu. Tak czasami jak tu siedzę właśnie, to sobie myślę, cholera, to trzeba to wszystko jakoś poukładać. No jest to trochę poukładane, ale, ale nie można takich rzeczy zostawiać w takim stanie. Trzeba się liczyć z tym, że to odejście na, nadejdzie. No. I e, może to nie jest takie eleganckie słowo, ale trzeba się myśleć o pakowaniu. Przed najdłuższą podróżą i być może najwspanialszą. Był to reportaż Alicji Głów. Zatrzymać czas. Poznaliśmy losy fotografa Tomka Sikory. Audycje znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl Bohater reportażu jest teraz w Kanadzie, gdzie pracuje. Być może nas słucha. Przesyłamy Panu pozdrowienia. you were Zazdroszczę fotografom tego, że ich prace mogą być zrozumiane na całym świecie. Nie trzeba znać języka, po prostu wystarczy spojrzeć na pracę, na fotografię. W studiu reportażu staramy się przybliżać ludzi, którzy są znani również za granicą. I taką pracą, która co jakiś czas do mnie powraca, to jest reportaż Janny Bogosławskiej, która nagrała e, historię Wojciecha Grzędzińskiego. To fotoreporter był na kilku wojnach, m.in. w Gruzji czy w Ukrainie. Zdobył wiele nagród, na czele z WordPress Photo. Jaka jest jego historia? Posłuchajmy chociaż fragmentu reportażu: Dawać świadectwo. W Kijowie, Charkowie i w się słychać eksplozje. Wszystko wskazuje na to, że to efekty rosyjskiej agresji z ukraińskiej stolicy, mówi nasz korespondent. Mieszkańcy Kijowa od jakiegoś czasu słyszą wybuchy w mieście. Brzmią one jak odległe i mniej odległe, silne tąpnięcia. Według niektórych informacji dobiegają one z okolic Boryspola. Tam zlokalizowane jest lotnisko. Według mediów w okolicach lotniska słyszana była strzelanina. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach. Aparat był, był zawsze i powiem. właściwie moim pierwszym aparatem to była zmiana i od tego się troszkę moja przygoda fotograficzna zaczęła, natomiast dla prasy fotografuję ponad 21-22 lata. W 2006 roku sfotografowałem pierwszy konflikt zbrojny, to była wojna w Libanie. Po tej wojnie, po tym konflikcie zdałem sobie sprawę z tego, jak to jest ważne, jak też trudne, ale też satysfakcjonujące, gdy wykonuje się materiały, które są ważne. Są czytane, które zmieniają troszkę rzeczywistość, zmieniają światopogląd, rozwijają wiedzę na dany temat i też nie pozwalają zapomnieć o wojnie, o ludziach, którzy są zostawieni sami sobie, którzy przeważnie tej wojny nie chcą. Praktycznie nie spotkałem ludzi którzy na, na, na przestrzeni lat, którzy chcieliby wojny którzy są zadowoleni, że są w miejscu, gdzie, gdzie jest wojna. Wszyscy, których spotykają, chcieli po prostu spokoju, pokoju i, i normalnego życia. Wiedziałem, że raz na jakiś czas, gdy mam możliwość opowiedzenia historii, gdy mam możliwość pokazania szerzej tej historii, bo to jest dla mnie bardzo ważne, to wtedy decyduję się na wyjazd. Wojtek od długiego czasu jest widocznym fotografem, ale dlatego widocznym, że jest dobrym fotografem. Profesor Andrzej Zygmuntowicz, przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. Takim materiałem pierwszym, który zrobił duże wrażenie, to była wojna w Gruzji. Materiał realizowany w trudnych warunkach, wojna jednak dla każdego. Człowieka z aparatem czy kamerą Jest to wielkie ryzyko, dlatego że Dziennikarz realizujący materiał wizualny Musi być w miejscu, gdzie coś się dzieje Musi być na miejscu I dawać świadectwo tego, jak to naprawdę wygląda Wojtek wchodzi, ale rozsądnie w tego typu sytuacje Nie tak, żeby był na granicy maksymalnego ryzyka Choć oczywiście to jest ryzyko, bo bomby spadają trochę niezależnie. To jest z jednej strony robienie zdjęć, które pokazują wojnę z punktu widzenia przede wszystkim Osoby, która jest nieświadomym uczestnikiem. No, generałowie podejmują decyzje, ale ludzie, którzy są cywilami, są mimowolnymi świadkami tego, co się dzieje, bardzo często mimowolnymi ofiarami. I o tym był ten materiał gruziński, choć oczywiście ślad wojska też się w tamtym materiale pojawiał. To był taki materiał, który, można powiedzieć, upublicznił osobę Wojtka, bo przyniósł mu ten materiał kilka znaczących nagród. Nie mam co ukrywać, że był w wielu miejscach takiego totalnego zagrożenia. Najróżniejsze wojny był w Afganistanie, był w Libanie. No, teraz jest w Ukrainie. Ja jedę do Gdańska do córki swojej. Mój syn też poszedł na wojnę. Mój syn tam na wojnę, a córka tutaj. Przyjechała z Kiwa. Był to fragment reportażu Janny Bogusławskiej. Jeżeli chcą Państwo poznać historię Wojciecha Grzędzińskiego, to proszę wpisać na wyszukiwar w wyszukiwarce na stronie Polskiego Radia tytuł reportażu Dawać świadectwo. 5 minut do godziny drugiej. Do usłyszenia. And with the new day's dawning, she felt it drifting away, not only for a cruise, not only for a day. She couldn't wait another day for The captain of her heart As the day came up she made the start stop. She stopped waiting another day for The captain of her heart